Witamy serdecznie, niech pan nam tutaj spiera. A co ewentualnie zechce nam przedłożyć. A póki co? Zanim oddamy księdzowisko głos, więc ja zechcę powiedzieć, co to jest tam za mówięc prostym językiem, za choła Do czego się przyznajemy?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 jest to wspólnota trudnych małżeń, cychar. Andrzej, pokaż się, szef, gdzie on jest? Podnieś się. To jest właśnie on, odpowiada za Prowadzenie warsztatów wreszcie żyć, żyć. Andrzej, to jest właśnie on. Eee, w warsztatach bierze około 100 osób udział po 10 grupach warsztatowych.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 co wrócił z tego, co wrócił z Krakowa, bo tam prowadzi również taką grupę. Jest taka grupa wozów nie wiem, czy się arcybistów, nie, nie, nie tak. Główny Bronek. Główny <laughs> bronek, tak. bronek, To jest znana sprawa, kiedy on takim smarkatym chłopakom powiedział Główny Bronek, I są w teatrze, a ten chłopak na całą szale że Bronek? Ludzie się patrzą, kto? Kto on zacznie? To są wozostaty. W każdą niedzielę msza święta o godzinie 20 w tutejszym głównym kościele ma akcent skierowany w kierunku małżeństwa z problemami. W ostatniej soboty miesiąca w dolnym kościele o godzinie 18.30 msza święta o zdrowie duszy, ciała przyjdzie, etc. W tej chwili rodzi się nowa grupa medytacyjna. Na razie niewiele liczy osób. Jest jakaś przedstawicielka tej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 i wszelko dostępna nam pomocą, w jakich warunkach to po tym spotkaniu się z artywisku uprowadzimy, jakie są tutaj nasze możliwości. Przygotowałem się do tego spotkania czytając wszystkie materiały, które chcieliście mi dostarczyć swego czasu. Nilo tempore. I uświadomiłem sobie rzecz bardzo ważną, a mianowicie, że odpowiadacie kryterium,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 żeby się tę strukturę, którą budujemy, która zakłada docelowo, że w każdej parafii, jest ich 180,